Drain now approaching Platform 7 is the 1517 service to Trahada, calling at Hope Junction, Port Marvac, Malahide, Dunabate, Russian Blusk, Scaries, Balbriggan, Gormanston, Leytown and Trahada. Nie, to już było.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 Serdecznie witamy podcast numer 74. Przed chwilą słyszeliście moi drodzy pana, który sprzedaje truskawki, takie duży koszyczek za 5 euro to wydaje mi się dużo, bo wczoraj kupiliśmy taki połowę tego koszyczka za 1 euro. We got the best chocolate in the world. Wow. Best chocolate in the world. Tak, słyszycie moi drodzy? Podcast 74. Serdecznie witamy już w prawdziwej wiosennej atmosferze i podcast, jak już powiedziałem wcześniej, tydzień temu podcast z nowym hasłem podejść bliżej, ale żeby podejść bliżej dzisiaj wybraliśmy się dalej wybraliśmy się dzisiaj do Hołów. Hołów to jest taka jakby powiedzieć letniskowa miejscowa, jakby szczeszynek koło Poznania, nieprawdaż? Tak, jesteśmy tutaj dzisiaj w towarzystwie bardzo miłej jednej pani. To która chwilowo się nie będzie udzielać. Szczeszynek to jest taka fajna miejscowość pod Poznaniem. Jest taka tam knajpka oaza, którą kiedyś mój dziadek zarządzał. Kiedyś to była bardzo, bardzo dobra taka miejscowość podpoznańska, letniskowa. Teraz troszeczkę już upadła, tak od 10 lat. Ale wracajmy ze Strzeszynka do Hołw. Hołw jest taką osadą, Słyszymy pana otryskawek um, Hof to jest taka. To jest przede wszystkim port rybacki, gdzie rybacy e, mają swoje kutry i parkują te kutry po wyłowieniu ryb i jadą rano na ryby przed. O właśnie widzimy psy. Czyli dzisiaj, dzisiaj jest jakaś taka wystawa psów dziwnych, bo widzieliśmy psa bez ogona, który w zasadzie. Miał tylko głowę. Nawet nie miał jakiegoś tułowia. Taki był dziwny. Widzieliśmy. Dzisiaj jest po prostu no, strasznie dziwne te zwierzaki tutaj. I Jak wspomniałem, Port Hove e, jest portem rybackim. Taką bardzo fajną, malutką miejscowością przy Dublinie. E, jest, to, jest to żelazny punkt wszystkich wizyt e, ludzi, którzy przyjeżdżają do Irlandii i mówią przykład o naszych polskich tutaj ludziach. Po e, Hof to jest taka mała Irlandia troszeczkę, jest taki klif, jak się wejdzie, bo Hof, to, Hof jest taką miejscowością na półwyspie. Znaczy, kiedyś to była wyspa, ale niedawno jakieś 133 lata temu dokopali, dokopali taki miedzę i teraz już jest to taki półwysep. I z, od strony wschodniej są klify, które są dość, dość niebezpieczne. Nie wiem, czy dzisiaj uda nam się te klify odwiedzić, ale jest taka namiastka klifów... Tak to wygląda. Zatem podcast, nie tylko dla rów, odcinek 74 Muszę w chuj iść do kibla, bo mi się chce sikać. Tak pani powiedziała, jak wysiadaliśmy z pociągu. Mam nadzieję, że powiem. Taka miła pani, prawda prawdę ładnie z twarzy patrzyła, ale tak właśnie się odezwała, idę w chuj się nasikać. Chciałbym troszeczkę później powiedzieć o tym, jak Polacy tutaj mniej więcej się wyrażają, bo mam wrażenie, że jak już kiedyś mówiłem, Większość Polaków tutaj to chamy, swojącz i, i buraki. I naprawdę jeśli ktoś się buraczy na ulicach, to chyba to są tylko Polacy. Jak pani. Ale Znaj... po co o nich mówić? Ale po co o nich mówić właśnie? Jak pani y... dzisiaj. O następny pies proszę zobaczyć. <laughs> Jakiś dziwny. Jak pani się dzisiaj podoba w hoł? Wieje trochę? Ciężko wieje, ale jest przyjemnie. Aha, przyjemnie. E, mamy dzisiaj taki market duży. Mamy market duży. Mamy wszystkie. Mamy cebule, mamy szparagi. Nawołujący panowie. A pan od truskawek ciągle nawołuje. Mamy dzisiaj wszystko, co można sobie zarzucić do jedzenia. Mamy tam, ciastka, mamy ciastka pachnące. Proszę stoimy. poczuć, moi drodzy, te mm. ciastka. E, on, proszę, zazwyczaj tego białego psa, co tam idzie. Jakiś <śmiech> śmieszny. <Co tybie? śmiech> To no, mam no, Wygląda jak wycieraczka od naszych, pod naszymi drzwiami. Taki pies jednonożny, że po prostu można go wyekspediować w powietrze z pomocą jednego kopniaka. Dobrze. Mamy serfeta, mamy stoiska włoskie, mamy niemieckie z bratwurstami, mamy tutaj, widzimy też nowozelandzkie psy, Nowofunlandy, nowo przepraszam. Mamy, mamy ziemniaki ze Skerry, Podobno najlepsze ziemniaki w Europie. Najlepsze. Dobrze. To tyle. Podcast 74. I tak jak obiecałem tydzień temu zapraszamy zapraszamy do naszej lodówki. Zapraszamy do studia podcastu. Nie tylko dla orów. Zatem jedziemy. Znaczy... Jedziemy? Nie, zostajemy, ale zapraszamy Idziemy. do domu, do lodówki, bo, bo obiecałem w zeszłym podcaście ludziom, co? że, że zaglądniemy do nas do lodówki, mamy w Aha, lodówce. A, na obiad kogoś zaprosiłeś. Nie, no zapraszam na obiad wszystkich słuchaczy. Bo mamy taki duży stół? No właśnie. No nie wiem, teoretycznie średnio mamy 408 słuchaczy na odcinek. To no będziemy się wymieniać. Takimi partiami będą no, wchodzić i wychodzić. Aha. Ja a, co najpierw, a najpierw robimy na przykład z północnej Polski, a potem z południowej i potem z zachodniej na końcu z, z wielkopolski? Mamy radę, ale... nie? Mamy duże mieszkanie, to ten. Co? No. Dobra. Mamy radę. Dobra, to, to może najpierw starzy, dobrzy słuchacze, czyli Tomafek i, i, i, i Kamil i różni inni przyjemni i Czerwek, który ostatnio bardzo ładne rzeczy pisze i w ogóle i wszyscy słuchacze. A nieprzyjemni też? Ci nieprzyjemni też, ale ci nieprzyjemni to nie piszą w ogóle nic w komentarzach. Zapraszamy po przydługim wstępie z Hołk, Wracamy na chwilę do Dublina do, na trzecie piętro, studia nie dla orów. I potem wracamy z powrotem do Hawk. Zobaczymy jak będzie. Aha, w ogóle wesołych świąt, wesołych post, post świąt wielkanocnych, bo, bo wczoraj przecież przed niedawno minęły święta wielkanocne. A tutaj w Irlandii był czterodniowy break, taki e, czyli cztery dni wolnego. Tak. I, i co było? Prison? Prison. Break. A, a, a, prison break nie, o prison break będzie, będzie troszeczkę później zatem zapraszamy dzisiaj podcast nie tylko dla rów. Podejść Bliżej i żeby podejść bliżej wybraliśmy się dalej, czyli do Hove czyli jedziemy bo już, no już Jeźmy. było, nie? Powtarzam się nara aha, jeszcze mój głos słyszycie, że ciągle mój głos jest taki nie bardzo, jeszcze zdrowy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 Ponure kałuże, zdarzają się burze, Przednówek i witamin brak. Wiosna, to najcięższa pora roku, Nie wiem czemu, cieszą się wszyscy wokół, Wszyscy, lecz nie ja. na mnie pada blady strach. Bo kto wiosnę już pozna, wie jaka jest wiosna okrutna i bezlitosna. Bo pod płaszczykiem zniosłych uczuć kryje się zwykła chuć. Ofiarą amora tak łatwo się stać. I maleńką strzałką w serce oberwać Bo głupi jest człowiek, gdy myśli, że kocha I ciągle tak wzdycha, ach, zocha Albo, albo gocha na albo, przykład, go, to jest A, też niemierzyńskie, tak. prawda? Gocha, tak, bo, bo człowiek tak. to mówimy na, na mężczyznę, na facetach, prawda? Wiosna to najcięższa pora roku Nie wiem czemu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 Serdecznie witamy, proszę Państwa, a przepraszam, miałem nie mówić, proszę Państwa, podcast numer 74 i tak jak obiecałem, witamy trzecie piętro, custom, e, nie, idziemy tu, ja zmieniłem adres przecież, już nie mieszkam tam, e, e, trzecie piętro, <śmiech> <śmiech> tak, e, robimy obiad, na obiad mamy rybę, którą dzień wcześniej e, kupiliśmy w Hołk, Upolowaliśmy, tak. Właśnie dzisiaj mi mój kolega z pracy mówił, że jak byliśmy na rybach, to po angielsku nie mówi się we bought some fishes, nie mówi się fishes, tylko mówi się we bought some fish. Ryby się mówi w liczbie pojedynczej. Tak? Tak, właśnie takim mi powiedział Bary, nie? Ciekawe, nie? Obiecałem Wam, drodzy słuchacze, zobaczyć, co mamy w lodówce. Zatem otwieramy lodówkę i będziemy mówić, co mamy w lodówce, w polskiej lodówce, w irlandzkim domu, czy to jest irlandzki dom i polska lodówka? Jak to jest? Ale ja mówię, czy, czy to jest irlandzki dom, czy polski dom? Polski dom z irlandzko-polską lodówką. Aha, z irlandzko-polską lodówką. Zatem tak, mamy sos tatarski, e, francuski. E, nazywa się Sous tartar. Bardzo proszę. Mamy sos pudliszki, sos słodko pikantny, jedynie słuszny. Mamy szynkę proszę bardzo, taka... Ogólnie wędliny w Irlandii są mało spotykane i ogólnie niedobre. Więc jedynie, co mamy za wędliny, to posiłkujemy się. Na przykład ogonówka przysłała tutaj, może nie teściowa, ale no coś Caritas przysłał, tak. Caritas tutaj dostaje wiadomości z dyżurki, z reżyserki, że Caritas przysłał ogonówkę. Dostaliśmy dużą ogonówkę, bardzo ładna. Mamy też białe bratwursty, takie niemieckie, które symbolizują białe kiełbasy na święta polskie. Święta, wiadomo, minęły już troszeczkę temu, ale my bardzo lubimy białą kiełbasę. Ona jest taka drobno mielona i jest bardzo dobra. Musztarda kamis, sarebska, bardzo dobra. Chrzan, czyli horse radish, jak to mówią po angielsku z jabłkiem. Firma Fructos, produkt polski napisany. Cebulę mamy cebulę mamy z Holandii. skawki wczoraj jedliśmy z Egiptu. Pieczarki mamy marynowane z Polski. Ogórki mamy konserwowe też skwidzyna, bardzo dobre. Mleko irlandzkie, ale można kupić, można kupić e, polskie. Mamy ch, taki hochlander, e, serki takie topione. Cytryny mamy z Izraela. E, pasztet z drobiu mamy e, z firmy Profi. A, jeszcze mamy i ten, litewski ser. Cheese żółty. Żółty cheese mamy taki. No, to tak wygląda właśnie. No, tak europejska lodówka w wcale nie irlandzka. Zaglądamy teraz do szafy, w której mamy w której mamy ogórki konserwowe jeszcze raz. Mamy majonez winiary dekoracyjny, jeden z lepszych majonezów na świecie, aczkolwiek polecam drogim słuchaczom majonez, jak się nazywa? Poznański z firmy Pegas jest najlepszy majonez na świecie. O, kupiłaś ten? Z malin? Nie, aha, aha, z tyłu. Mamy nowy drzem malinowy, zaraz sobie zjemy. Mamy nutellę, którą jemy w okrutnych ilościach. A, to co musimy zjeść? To jest dobry sos taki. Heinz, salat, cream, żółty. Nie, to jest taki musztardowy, bardzo dobry, bardzo polecam. I kupiliśmy ostatnio w Lidlu dwie nowe szynki takie konserwowe, jak Krakusa kiedyś były dawno, dawno temu. Czyli y, przewaga produktów jest europejskich z dużym y, wskazaniem na produkty polskie. Tak to mniej więcej wygląda. Och, mnóstwo, mnóstwo polskich rzeczy. Chciałem powiedzieć, że mnie wychowała ulica Talbot w Dublinie. To jest taka ulica, która dochodzi do głównej ulicy O'Connell. I na tej ulicy ostatnio doliczyliśmy się ilu? Siedmiu polskich sklepów? Siedem polskich sklepów. Można kupić wszystko oprócz świeżego mięsa. Jest tam po prostu wszystko. Nawet są takie grube panie sklepowe, którą ostatnio widziałem. Taka była, taka stała i kasowała Jurki tam. To takie różne rzeczy. Zatem tak to wygląda a propos konsumpcji lodówki polsko-irlandzkiej. Mamy jajka. Ja zbieram te tablety od jajek takie, bo potem chcę sobie studio tym wytapetować, bo wtedy lepiej wytłumiać dźwięk. Na razie mam tylko dwa. Potrzebuję około 64. Więc na razie mam dwa, za jakieś 84 miesiące będę miał, bo w tym tempie mniej więcej zjadamy tablet jajek, będę miał 64 tablety. Aha, mam jeszcze kalendarz na ścianie Stop Gear, bo zawsze na początku roku kupuję i teraz mam na, na, na miesiąc kwiecień, mam niebieskie Lamborghini, takie ładne jest, takie Lamborghini Gallardo, Spider. Dobrze, to tyle. Więcej nie mówię. Miałem mówić o płytach coś, jak mówiłem w ostatnim odcinku, ale nie będę mówił, bo mało czasu w tym podcaście. Zatem zapraszamy z powrotem do hołd. Aha, mieszkamy na trzecim piętrze i mamy widok na cały Dublin. Piękny. I w ogóle słońce mamy przez od godziny 12 rano do godziny 20, nawet 4. To będzie w połowie czerwca, jak będzie najdłuższy dzień i najkrótsza noc. Tak to mniej więcej wygląda. Zatem e, zapraszam na następny podcast, gdzie, gdzie zobaczymy, co będziemy nagrywać. W każdym razie na pewno wrócimy do obiecanej wanny i do obiecanego stosu z płytami. No, tak wszystko od razu Wam nie pokażę, moi drodzy słuchacze. Dobrze, wracamy do Hołk, wracamy do Ryb, wracamy do Pana Strąbkom. Co tam było dalej, bo ja mam... Możesz sam. Z pamięcią... Ty... Sam chciałeś żebyś mnie, No właśnie, nie Kuba, Kuba ma niestety problemy z pamięcią, bo jak wiadomo że bez butów chodzi. Może ja, ja powiem tak. W nawierzchni są dziury wpadają w niefury I nawet ci skóry i kierowcy są w furii I cała przyroda znów niby jest młoda, a wszystko dla zmyłki najgorsze te py te tyłki, pyłki, Ej, pyłki, pyłki, bo tyłki to byłoby tak zbyt zbyt dosłownie, zbyt wytryka, to prawda, musi być jakaś, jakaś finezja, jakieś takie niedopowiedzenie, prawda? wora! Cieszą się wszyscy wokół, wszyscy lecz nie ja Na mnie pada blody strach, bo kto wiosny już pozna Wie jaka jest wiosna okrutna i bezwitozna Bo pod z zniosłych uczuć kryje się zwykła chuć Sek z wiosną, sek z wiosną To pana ludź znów mnie poniosła Bo pod waszczykiem zniosły w uczuć Kryje się zwykła choć, Chudź, chudź, no chudź stąd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 Ponownie nasza weekendowa wycieczka. Słyszą, moi drodzy słuchacze, trąbkę. To jest trąbka pana generała. Pozdrawiamy tutaj Szczepana. Chciałem powiedzieć, zanim wrócimy tak mentalnie do Hof, chciałem powiedzieć o tym, że Dublin staje się coraz bardziej muzykalnym miastem. Dlaczego? Dlatego, że od nowego roku coraz więcej Rumunów i Bułgarów przyjechało do Irlandii, do Dublina. Jak wiadomo, każdy Rumun ma bardzo dobre zdolności muzyczne i prawie na każdym moście, na każdej stacji kolejowej albo na każdej stacji Darta. Dart to jest, taka jak, to jest takie jakby metro łączące północ z południem Dublina. Prawie na każdej stacji, na każdym mostku Rumun albo Bułgar gra na harmoszce, albo na trąbce, Albo nawet widziałem ostatnio lekko fałszującego Bułgara chyba, albo Rumuna, nie wiem, coś, coś tam po angielsku powołaś śpiewać i tak to wygląda. Umuzykalniony ten naród jest niesamowicie, ale z drugiej strony patrząc, rząd irlandzki pomału zdaje sobie sprawę, że mogą być z tymi dwoma nacjami problemy, bo od nowego roku przyjechało ponad 35 tysięcy Rumunów a niecałe tysiąc, chyba trzysta osób właśnie tych narodowości bułgarskiej i rumuńskiej niecałe tysiąc osób wystąpiło o PPS-a czyli to jest takie oficjalne pozwolenie o pracę czyli co się stało z 33,5 tysiącami ludzi? nie wiadomo, chyba przyjechali na wakacje bo przecież Irlandia to jest bardzo bardzo wakacyjny kraj dla tych co nie wiedzą może być zaskoczeniem, że w większości na przykład tutaj e, domów, gdzie mieszkamy, to przed e, domów i gdzie mieszkamy, gdzie teraz jesteśmy, na przykład przed domami rosną palmy, normalnie takie palmy jak tutaj na właśnie, Karaibach. jak na Karaibach, właśnie, normalne palmy, takie kaktusy i tu wcale nie jest tak zimno, tu po prostu e, temperatura w zimie nie spada poniżej minus 1, minus 2 stopni, a te drzewa, te roślinki po prostu tyle przetrzymają. I dla wielu właśnie tutaj e, ludzi, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, może być zaskoczeniem, że palmy, kaktusy, różne takie egzotyczne rośliny po prostu rosną normalnie, a jesteśmy przecież jakby nie spojrzeć na wysokości gdzieś Oslo albo jeszcze wyżej, czyli Norwegia, gdzie teoretycznie ludzie powinni już zamarzać Tak to wygląda. Zatem my tak, my dajemy radę, chociaż dzisiaj troszeczkę wieje. Ale, ale dajemy radę. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, o tych Rumunach i Bułgarach, że mm, niestety dzieje się już taka jak w Polsce, że dużo jest żebraków. Od nowego roku pojawiło się naprawdę bardzo dużo ludzi żebrzących, matki, takie wiadomo zawinięte w te wszystkie swoje ceraty, w te suknie z, z takimi e, chustkami na głowie i z dziećmi zawiniątymi w, w kocyk obwiązanymi sznurkiem, żeby się kocyk nie rozwinął. Może nie jest to za bardzo śmieszne, jest to tragiczne, ale, ale coraz więcej tych ludzi się właśnie pojawia i przyjeżdżają tutaj po prostu do Irlandii żebrać. Tak, po prostu tak zarabiać na życie. I w Rumunii w zasadzie nie wiem, czy tak jak w Polsce już po prostu chyba dużo ludzi wyjedzie, ale mam wrażenie, że standard tych ludzi jest o wiele, o wiele niższy niż w Polsce i i te wszystkie babcie obwiązane chociaż patrzyłem na większość tych ludzi co, co żebrzą to są ludzie tacy w naszym wieku, znaczy w moim tak 20-30 lat mniej więcej i siedzą na jakichś zimnych posadzkach, na zimnych płytkach chodnikowych i żebrzą to niestety tak wygląda cóż, Irlandia plusy i minusy, Pan na Trąbce skończył grać my kończymy kolejne wejście z Hołwk zapraszamy za chwilę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 Mężczyzn. W tym mieście jest wiele interesujących kobiet. Ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla orów. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel. Uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak! Pomożecie! No. Aha, jeszcze jedno. Pan to się za powinien przebrać. Gada pani, gada. Serdecznie witamy ponownie. Już witamy. E, już z Hope po raz drugi, albo trzeci. Witamy z, z Hope Harbor, to jest. to jest w zasadzie, można powiedzieć, port. Kiedyś to był bardziej znany jako port rybacki, a teraz jest raczej jako port, port żaglówkowo-prywatny, czyli mnóstwo, mnóstwo takiego typu żaglówek prywatnych. O, jakaś na syrenie jedzie jakieś dziecko. Eee, port właśnie... Czekaj, niech ta karetka przejedzie. Port właśnie w Hołk był zbudowany w 1807 roku, czyli w tym roku mamy 200 lat jak kamienie, na których siedzę zostały, zostały postawione właśnie, dziękuję za pomoc. I trwało to dwa lata zanim w 1807 ukończono ten port. Opieramy się teraz, siedzimy sobie w środku tego portu i nie wieje, nie pada, słońce świeci, jesteśmy na, na, na słonecznej od zawietrznej, czyli nie wieje, pięknie słońce świeci, dziewczyny tutaj w samych stanikach się opalają Upa. no niech, co? cicho cicho bo... podcast to jest radio ob... podcast to jest teatr wyobraźni jeszcze słuchacze pomyślą, że my tu jakieś coś gadamy zatem e, to już 200 lat jak ten pod... podcast jak ten port tutaj istnieje w ogóle Hof to jak już wspomniałem jest taka letniskowa miejscowość dzisiaj e, bardzo, bardzo mocno okupowana przez wszelkiego typu turystów, bo mamy niedzielę, mamy piękny słoneczny dzień i jak już wspomniałem, na początku Państwo, moi drodzy słuchacze, słyszeli cicho, nie równi zdjęć tu mi ktoś robi zdjęcia e, mnóstwo takich jarmarków, było można sery kupić, e, różne inne rzeczy do jedzenia, taki, taki pkli ale z jedzeniem bardzo się podobał nam tutaj taki ten co to był? Taki jarmark, stragan z rzeczami dla psów, tak? Tak, muszę było przebrać psa za... Pszczółkę Maję. Aha, tak, to było bardzo fajne, tak. Piesto. W ogóle dzisiaj, jak już wspomnieliśmy, bardzo dużo dziwnych psów chodzi. I, i w ogóle jakoś tak... A co jeszcze? Hoof, a, o, w Hoof jest bardzo fajne muzeum transportu I muzeum jest to, że tak powiem dobrowolne Czyli dobrowolne datki Dobrowolne datki ludzi, którzy posiadali kiedyś różnego rodzaju wehikuły e, Jak strażackie stare, albo autobusy, albo różne inne taksówki Takie bardzo, bardzo różne stare samochody. Muzeum jest oddalone na, o 300 metrów na południe od stacji Darta DART to jest właśnie, jak już wspomniałem na samym początku, jak ta pani wysiadała mówiła tak ładnie po polsku, to jest taka kolejka, która jeździ z północy na południe i z południa na północ. DART to jest Dublin Area Rapid Transport. To jest taka jakby kolejka, metro, coś w tym stylu. Ale nie wkładź tam, bo cię przewieje. Aha, dobra. No. i to jest taka dość dobre połączenie właśnie północy z zachodem, z zachodu z północą, bardzo dużo ludzi z tego korzysta, może nie jest najtańsze, ale jest to zdecydowanie najszybsze i najwygodniejsze a propos podróżowania z północy na południe. Co jeszcze mamy w, w hołw ciekawego? Mamy przede wszystkim kościół, St. Mary Church, kościół był um, zapomniałem tego słowa, ale został um, rozpoczęta budowa w 1042 roku i wytrzymał mniej więcej 200 lat w tamtej formie. I potem w 1235 został przebudowany dogłębnie. To mam napisane na karce, nie że z głowy wszystko pamiętam. I potem dopiero w XIV wieku już uzyskał mniej więcej e, tutejszą... E, Taką formę, jak wygląda. Czyli Kościół jest bardzo warty odwiedzenia. Warto jest odwiedzenia, jak już wspomniałem, Muzeum Transportu. Warto wybrać się właśnie na spacer, jeśli jest taki piękny, słoneczny dzień jak dzisiaj, na właśnie na harbor, na ten falochron, który, który ma prawie kilometr długości. Jest bardzo, bardzo fajny. Na długości yy, chyba nie wszystko jest oddane, żeby można było chodzić, ale, ale bardzo dużo ludzi tu chodzi i, i można sobie usiąść spokojnie. Bardzo fajne, w Hogue jest to. Czechowki jest taki mini, mini mini klifami moherowymi znowu mi robią zdjęcia we Flickrze będzie mnóstwo zdjęć Jak aha mam dzisiaj nową fryzurę chciałbym powiedzieć jestem oprzyżony bardzo krótko jeszcze nie byłem tak krótko oprzyżony. poszedłem do polskiego fryzjera i bardzo krótko i pani mi zrobiła polską fryzurę, trochę wyglądam jak taki ten, o których mówiłem, że taki ham i sfołocz i taki, co idzie ulicą i mówi kurwa co chwilę, nawet, nawet jak ten. No dzisiaj będzie trochę dużo, dużo brzydkich słów, ale to później, ale, ale tak po prostu ostatnio troszkę za dużo takiej po, polskiego hamstwa mi się przewinęło przez palce. Zatem mamy w hołk, bo jak wspomniałem, co mi tu leci ze sznurki, w hołk mamy e, klify jest to taka malutka namiastka klifów ale dość niebezpieczna. pamiętam pierwszy raz jak tu byłem pierwszy raz, jak tu byłem, to miałem mokro w gaciach bo naprawdę te klify takie są ze strony wschodniej bardzo bardzo niebezpieczne i śliskie ale warte, warte zobaczenia, można sobie to wszystko obejść cały półwysep koło. nie róbię już więcej zdjęć hej, dosyć nie ma lubię, jestem niesympatyczny niemiły i nie fotogeniczny no, dziękuję no, dosyć tych zdjęć e, i właśnie ten półwysep wznosi się na 560 stóp to jest mniej więcej 123 metry nad poziom morza i te klify może nie są takie strome jak na przykład klify od moher, ale są takie e, e, trawiaste i schodzące prawie, prawie pod kątem 73,4 stopnia wzdłuż. czyli są dość ostre i czy Gączaste też nie, Gomczasto nie, tak to mniej więcej wygląda. E, co jeszcze? Co jeszcze mamy w hołw ciekawego a coś właśnie w 1914 roku przemycano z, z Niemczech, z Niemiec bardzo dużą e, porcję amunicji i transportu e, broni w celu e, tutaj, bo była pierwsza druga i pierwsza wojna światowa. I, i tutaj y, niestety Anglicy przejęli bardzo dużo y, ładunek broni, która miała być użyta przeciwko nim, bo Ilańczycy chcieli wtedy zrobić powstanie przeciwko Anglikom. 1914 rok, July, from Germany. tak mam napisane. Dobrze, co jeszcze dzisiaj? To tyle chyba z Hołwk. A propos hołówk. Nie? Ciepło jest, nie? Ale fajnie dzisiaj. Wiosenny taki post post świąteczny podcast. U nas, jak wspomniałem, cztery dni wolnego były, za tydzień, a może za dwa, bo ciągle jestem bez komputera, ciągle robię to wszystko tak trochę w pracy, po godzinach. Wybraliśmy się na północ Irlandii. Mam nadzieję, że niedługo będzie podcast z tego. W ogóle mam w głowie teraz trzy podcasty z północy Irlandii, bo będzie jeden o jakby turystyce i o tym, co się dzieje w północnej Irlandii, będzie jeden podcast o mm, Titaniku, bo niedługo przecież rocznica zatopienia się Titanika, oraz trzeci podcast o konflikcie w Irlandii Północnej. Zobaczymy. Niestety wszystkie dane mam w moim komputerze, który jest zepsuty. Jeśli uda mi się to jakoś szybko zreaktywować to podcasty będą jeszcze w kwietniu, jeśli, jeśli mi się nie uda zreaktywować, no to będą pewnie później, bo Przemian mówił, że mi pomoże to, to, to, to gdzieś wyjąć. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie tematów nam nie zabraknie. Tak to wygląda. Dobrze, 8 minut już gadania. Dzisiaj jest podcast bardzo lajtowy, taki leniwy, słoneczny, falochronowy, wiosenny, senny, O właśnie bardzo senny dzisiaj podcast. I tyle. Proszę na jakąś piosenkę, może wiosenną coś może coś o Biedronkach, albo jakieś coś, coś znajdziemy. zapraszam po piosenkę. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Margociu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Wiewiórka i lisek i zając futrzan.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 Serdecznie witamy, spotkaliśmy na falochronie znajomą, słuchaczkę podcastu Nie Tylko dla Orów. Kinga, proszę podejść tutaj. Serdecznie Cię witamy i chciałbym się powiedzieć, co Ty robisz dzisiaj w niedzielę na falochronie? Cieszę się pięknym niedzielnym popołudniem, pierwszą wolną niedzielę. Jest super. Jest super. Ja... I pozdrawiam serdecznie mojego dawno niewidzianego kolegę Filipa. A dlaczego nie widziałaś kolegi dawno, bo? <śmiech> e, bo ciężko pracuje. Aha, jak wszyscy Irlandczycy w Polsce. Jak Polacy w Irlandii, przepraszam. A, no tak, ja jestem bardzo zapracowaną kobietą. Aha, jesteś kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boisz, tak? Tak, ostatnio pracy za dużo, no i po Aha. prostu zaniedba pewne sprawy. Ale Aha. myślę, że mój kolega mi wybaczy, już mi wybaczył, bo widzę to w jego oczach. Koleżanka, która siedzi po mojej prawej, powiedziała, że ma dzisiaj szkliste oczy. Nie wiem dlaczego, ale to może ten... Chciałem się pytać, dlaczego nie odpowiadasz na moje SMS-y? Bo ciężko pracuję, przechodzę z jednej pracy, m, następnie biegnę do następnej i naprawdę, naprawdę nie mam czasu opisywania. A czy jesteś tego. tym typem Polaka, co pracuje w jednej pracy, z drugiej pracy, idzie do trzeciej, a z trzeciej do tak, czwartej? Tak, dokładnie, ale od dzisiaj już po prostu cieszę się wolnym weekendem, raczej Aha. wolną niedzielą, pierwszą i wolną już będzie każdy wolny weekend. Tak? Myślę, że po prostu kolega e, nadal mi zaproponuje tą tea. Tea, tak. Dobrze, pomyślimy o Titi. Chciałem się zapytać, nowa praca. Wcześniej pani pracowała. E, w, to był ten. Gastronomia, ta, gastro, Można, może tak będzie. Gastronomia dla trochę starszych ludzi, tak? Ale tak, dla starszych. Jeszcze Przecież. przeżywają to wszystko. Tak. Aha. Jak wygląda? Bo ja znam parę koleżanek, które pracowały w takiej gastronomii dla starszych ludzi. Jak wyglądają domy, takie e, irlandzkie domy opieki społecznej? A lepiej nie pytaj. Naprawdę źle? Naprawdę źle, opieka jest bardzo zła, ale za to obiadki są bardzo dobre. Do tej pory były, bo ja je gotowałam. Osoba, A. która nigdy w życiu nie umie gotować. Aha, no tak. <grymka> <grymka> Czyli jeszcze, tak powiedzmy, no stan liczebny się troszkę zmniejszył, ale to... <grymka> ale chciałem się pytać, dlaczego na przykład może nie stan liczebny, ale dlaczego domy co jest złego właśnie w opiece irlandzkiej, a propos starszych, bo u nas to wiadomo, że to w Polsce to chyba w ogóle jest tragedia tutaj? Tutaj jest bardzo tragedia niestety oni tak... Koleżanka się rozbiera, słuchacze tego nie widzą, ale, ale ma co pokazać ma... właśnie, chciał mi powiedzieć, że ładnie wyglądał tylko jeszcze o tym zapomniał, no nie? No tak bo to powinno być na same przywitanie, ale tutaj koleżanka po prawej tak zarka na mnie, więc stwierdził, że to przemilczy, no nie? No, mógłbyś to powiedzieć w końcu. Że, że ładnie wyglądasz. No. Mm. Well, czy? Znaczy, co to znaczyło to mruczenie? No? no nie mogę tak, oficjalnie nie mogę powiedzieć, że koleżanka ładnie. Koleżanka nie... po prawej stronie mi uży <grym> zatykana, nie? Dobrze, no ładnie wyglądasz. Tak naprawdę cieszę się, że Cię widzę. I spotkaliśmy się dzisiaj przypadkowo, mhm. bo, bo tak, ale. A byłaś już tam na tych klifach w koło kiedyś? Nie nie, nie, nie byłam, ale widzę, że koledzy moi już się no. troszkę denerwują, więc... No, to już zaraz Cię puszczam, tak? No. Chciałem się spytać, nowa praca, logistyka? Logistyka biora logistyczne po prostu urwanie głowy, jak to rantycy w ogóle nie są zorganizowani. Pracuję na nocki, po 10-12 godzin. Zaczynam od piątej, kończę o piątej i padam po prostu. O piątej po południu zaczynasz? Tak, się ta ciągle nocne zmianę. Ale czemu tak? Ale to, dlaczego nocne? jest bardzo dużo transportu, akurat zajmuję się zaopatrzeniem Dom. Dalesa, Tesco, Superqueena i tak dalej przed świętami niestety jest dość duży róg i musimy ciągnąć na dwie zmiany Aha, ale my nagrywamy już teraz przed świętami, ale podcast pójdzie po świętach wielkanocnych chciałem się spytać, jak spędzałaś święta wielkanocne w takim razie, jakie plany na święta, które minęły dwa dni temu święta wielkanocne spędziłam w domku przed telewizorem uh -huh. tak. Fajnie. a czy mieszkasz na samym domku, co mieszkasz? Mam tam, nadzieję, wam... że pewne osoby tutaj, kolega i koleżanka mnie odwiedzą. Dobrze, możemy wpaść w piątek na przykład za tydzień. E, niestety mamy wanocka. Aha, to nie szkodzi. Jest weekend mam wolny. Aha, to my jedziemy gdzieś tam, gdzieś tam. Dobrze, dobrze. Czyli bardzo dziękujemy za spotkanie, koleżanka ładnie wygląda. Szkoda, że ten golf jest, że ten dekolt nie jest tak bardziej wyeksponowany, okay. ale no cóż. No, to, to takie Aha. specjalne... Mhm. Komplementy dla mnie, tak? Aha. Chciałem się spytać, bo zaraz będziemy mówić o Polakach w Irlandii. chciałbym się spytać, co sądzisz o Polakach w Irlandii? No, bardzo źle, niestety. Jestem bardzo rozczarowana. Pogoń za pieniędzmi, brak przyjaźni, jakiejś tam pomocy i tak dalej. Bardzo negatywne moje, jakiś stosunek ostatniej. Masz dużo polskich tu znajomych? Tak, ale ostatnio ograniczałam bardzo grono, że po prostu tygnęła najbliższych. Zresztą jestem kobietą zapracowaną, więc mm. większość się już na mnie obraziło, że nie mam czasu. O, to właśnie my. Ale dzisiaj w zasadzie jest... Już jest prawie wywaczone, jeszcze no tak. parę uśmiechów no. i będzie, no nie? Mhm. Dobrze, to w sumie masz rację. Dobrze, że się spotkaliśmy tutaj przypadkowo na tym falochronie i ten, wybaczam Ci, że tak powiem, tą tea. Jak Proszę coś, to słychać, jak, no nie? Jest wybaczona i nagrana. No, jak coś, to mamy jeszcze zimną kawę w kubku, to możemy to ten, się podzielić. Zimną kawę, no. dziękuję, dziękuję, ale nie skorzystam. To co, kiedy się spotykam następnym razem? Jak najszybciej, ja już teraz mam każdy wolny weekend. Aha od tego co następnego każe na weekend więc już jestem bardziej dyspozycyjny to po świętach pierwszy weekend możemy się spotkać wpadniesz do mnie, to nas by obiecałaś nie? wpadnąć nie mogę, ale mogę was odwiedzić Aha. Aha. a coś no. ze zdrowiem? coś nie tak? <śmiech> nie no, ale koleżanka po prawej już się tak namierza, więc no odwiedza. koleżanka po prawej jest zrozumiała. <śmiech> nie, no, nie mogę jej tego zrobić więc to bardzo was odwiedzę dobrze, to słyszą słuchacze proszę bardzo, wszyscy za następny tydzień nasza koleżanka logistyczka przyjedzie do nas na kawę. Zresztą dużo słuchaczy niedługo się spotka z nami na kawie, więc zobaczymy. Dobrze Kingo, dziękujemy za spotkanie i cóż. I zaraz, teraz nieoficjalna rozmowa. Teraz będzie nieoficjalna <grym> rozmowa. <grym> dziękujemy. Jeden lubi lato i zapach wakacji. Drugi zimę będą śniegowy. Trakcji, trzeci woli jesień, owoców tysiące A ja kocham wiosnę roześmiano słońcem Gdy wiosna przybywa w złocistej sukience Listkami okrywa cały świat Czym prędzej śpiewają z radości Tirli, tirli ptaki Cieszą się już kwiaty Drzewa i zwierzaki Wiosną wszystko rośnie Więc mam pomysł świetny Kiedy to do... Serdecznie witam ponownie podcast 74 podcast nie tylko w podejść bliżej. Słyszeliście, moi drodzy, przed chwilą Kingę, którą niedawno spotkaliśmy. Jest to jedna z niewielu takich, pomimo tego, co mówiła, że pracuje na nocki, ale po prostu musiała zmienić, zmienić, zmienić rytm pracy, szczegóły. Wiem dokładnie, dlaczego się tak stało. Ale jest jedna, jedną z niewielu dziewczyn, Polek, Polaków, którzy są normalni tutaj po prostu, którzy mają normalne podejście do życia, a nie tak jak większość tutaj Polaków, którzy przyjeżdżają i albo pracują, albo chleją naprawdę ostatnio miałem dwa takie przypadki dość straszne nawet bym powiedział spotkałem się, gdzieś byliśmy na, na imprezie i gdzieś byliśmy na spotkaniu i, i myślenie tych ludzi, którzy tu przyjechali i w sposób, jak spędzają wolny czas czyli powiem wprost, że, że po prostu chleją, chleją jeszcze raz chleją, to jest dla mnie okropne Zresztą, moi drodzy, ostatnio była reklama w Tesco, w gazecie, na ostatniej stronie w polskim dodatku i było dużo cen, taka całostronicowa reklama, było dużo cen i na przykład była tam kola, albo jakieś masło albo coś i było napisane tam w takim dużym białym bloku na przykład 2 euro taniej, 1 euro taniej albo 50 centów taniej, a była też reklama polskiej wódki i wódka była ogromna, Wódka była jakaś wyborowa albo jakaś taka i właśnie cena, o którą była wódka mniejsza, czyli w tym wypadku było to 2 euro, było na wielkiej, żółtej, takiej, na takim żółtym panelu, więc wszystkie ceny spożywcze były na białym, ale wódka była na żółtym, czyli widzicie, moi drodzy, Polacy wódką płyną, najbardziej są kojarzeni z wódką, tak to wygląda niestety, zresztą e, ubiegły weekend, właśnie świąteczny, i Wielki Piątek, Wielki Piątek w Irlandii wszystkie puby są pozamykane jest to jeden z dwóch dni kiedy wszystkie puby w Irlandii są pozamykane Wigilia oraz oraz Wielki Piątek to są dni, w którym są puby pozamykane ale są to dni, w, którym, w których jest spożywane najwięcej alkoholu w Irlandii po prostu piją na umór już nie tylko Irlandczycy, ale Polacy tak jak wspomniałem na początku wychodząc z, z kolejki jakaś Polka naprawdę ładna i zwyczajnie tak po prostu ubrana wulgaryzmy wypłyła z siebie po prostu. Zresztą niestety, niestety, mówiłem to już kiedyś dawno i pisałem na blogu, aczkolwiek próbowałem od tego się troszeczkę odciąć, ale ostatnimi czasy właśnie tak się stało, że spotkałem się z takimi dla mnie bardzo dziwnymi zachowaniami Polaków i, i właśnie wulgaryzm Polaków i ich mm, Sposób rozmawiania, czyli po prostu co drugie słowo kurwa, albo co drugie słowo jakieś takie tego typu. Nie wiem, nie wiem, ja po prostu nie rozumiem sposobu myślenia tych ludzi, sposobu, sposobu myślenia nad sposobem mówienia. Bo skoro ktoś mówi 10 słów i w tym jest 4 albo 5 słów y, powszechnie uważanych za wulgarne, to ja nie rozumiem. Kinga idzie, marka. Kinga już poszła, zatem tak to wygląda. Niestety pomimo tego, że w Polsce w Irlandii mamy już chyba prawie 10 tytułów irlandzkich, mamy 3 albo 4 polskie audycje radiowe, mamy niestety tylko jeden, ale za to jaki podcast w Irlandii. Zresztą mój podcast był jednym, chyba nie, chyba był pierwszym e, medium nadającym dźwięk po polsku w Irlandii. Mogę powiedzieć, że jestem pionierem wszelkiego typu rozgłośni radiowych w Irlandii. Pomimo tego, że jest nas tutaj coraz więcej, pomimo tego, że jest nas tutaj e, coraz więcej, mamy coraz większą, coraz lepszą renomę, to jakość Polaków, którzy tu przyjeżdżają, zostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia. E, nagrywałem, nagrywałem tą rozmowę na imprezy, na której byliśmy, tak troszeczkę spod spod e, rękawa, jakby tak powiedzieć, ale, ale nie. Postanowiłem, że nie będę tej rozmowy publikował, bo była żenująca, a jednak w podcaście chciałbym jakiś poziom trzymać i nie chciałbym, żeby po prostu George czy, czy inne podcasty, inne media, które będą czasem mnie retransmisować, żeby po prostu przysłały mi e-maile z, z tym, że oni sobie nie życzą. Zresztą nie będzie, będzie za tą retransmisji z tamtej imprezki, gdzie nasi niestety jak to zwykle zrobili siarę. dobrze. jakoś traciłem troszeczkę wątek w podcaście, troszeczkę mi się jakoś tak dziwnie zrobiło przez to mówienie o tych naszych Polakach. Wiem, że Polacy marudzą, ale to jest jakieś, nie wiem, nie rozumiem po prostu jak to, jak to się dzieje, że my możemy być takimi burakami czasem. Ja dalej sądzę, że Polacy tutaj, my jesteśmy w gościach, nie możemy czuć się u siebie w Irlandii. A dużo tutaj właśnie ludzi, Polaków, co przyjeżdża, są miesiąc, dwa i już myślą, że są królami świata i stać ich na wszystko. Dalej jesteśmy migrantami, dalej jesteśmy tutaj gośćmi. To wiele zmienia, ale, jakby to powiedzieć, wiele daje do myślenia, że Wciąż, wciąż musimy nad sobą pracować. O, idzie następny dziwny pies. Dzisiaj jest po prostu tyle dziwnych psów w Jelandii. No Tutaj w Hof, proszę. nie proszę, wiem, nie wiem, skąd się takie okazy biorą. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Dobrze, mój tekst o Polakach, coś, coś, coś nie był dopracowany. Muszę jeszcze wrócić do tego może i pogadać kiedy indziej. Zatem podcast nie tylko dla orów. Chciałem jeszcze powiedzieć, że w Irlandii się ostatnio dużo dzieje właśnie a propos imigracyjnych rzeczy. Był ostatnio podany raport, że jedną dziesiątą już społeczeństwa Irlandii stanowią imigranci, czyli ponad ponad 500, nie, przepraszam, ponad 420 tysięcy imigrantów już jest w Irlandii. Największą rzeszą oczywiście są Polacy, potem są Litwini i potem na trzecim miejscu są ludzie pochodzenia indyjskiego, czyli hindusi wszelkiego typu ro rodzaju. A także trzecią religią, najważniejszą, na, trzecią religią przepraszam, może znaczy nie najważniejszą, ale trzecią oficjalną religią tutaj pomału staje się muzułmanizm, czyli Muzułmanie są, dobrze mówię? A tak, chyba dobrze. E, czyli po katolikach, chrześcijanach trzecią religią są muzułmanie w Irlandii. Zresztą tak jak powiedziałem na samym początku, dużo od Nowego Roku przyjechało Bułgarów i Rumunów, bo granica od Nowego Roku została otwarta. Oni nie są przyjmowani tutaj do Irlandii na tych samych prawach co Polacy. Mają troszeczkę więcej papierów do wypełnienia i nie jest im tak łatwo o pracę ale po prostu, jak już wspomniałem, coraz więcej ich się pojawia na ulicach grzebrzących, na ulicach grających. Wracając zaraz, postaram się jeszcze przybliżyć taki fajny rumuński bend z rozbudowaną sekcją akustyczną. Zobaczymy, czy jeszcze będą. Czyli, czyli imigracyjnie Irlandia rośnie, ale mam wrażenie czasem, że przyjeżdża tutaj taki gorszy sort tych ludzi, którzy nie potrafili sobie we własnym kraju poradzić. Nie mówię o, oczywiście o wszystkich, generalizuję, bo znam bardzo dużo ludzi właśnie i z Rumunii, Bułgarów nie znam niestety, ale z Rumunii znam e, kilkanaście osób, którzy są naprawdę przemili, fajni, sympatyczni i wcale nie wyglądają na nieudaczników. Zatem podcast dla rów, podejdź bliżej. Dzisiaj maksimum słów, minimum muzyki, podcast wiosenny, post wielkanocny z z Zielonej Irlandii, czyli podejdź bliżej. Zadzwonimy w Wigilię. Całujemy Was. Ja coś też. Pa! Cheers. Cheers, thank you. Cheers. Salud. No, dobre było!